9, 9, 6, 7, po śmierci żony, pan Rycels zaczął interesować się zjawiskami paranormalnymi. Codziennie przyjadywał przy telewizorze i oglądał filmy o UFO. Gdy pewnego razu po raz 20 oglądał archiwum X, ze strychu zaczęła kapać na niego jakaś tajemnicza substancja. Kurwa, znów ten mener wali sobie konie na moim strychu. A co to do cholery? Zielona sperma? Idę sprawdzić co ten pijak tam robi. Eee, co się panu stało? Nie mogę nad nim zapanować. A to pan ma taki wielki brzuch. Będzie pan rodził? Ale brzydki dzieciak. Oreny, ucieka przez okno. Muszę złapać tego aliena. Dostanę za niego nagrodę. Rajcel na własną rękę, nie mówiąc nikomu, zaczął poszukiwać obcego. O kurwa, coś się dzieje u sąsiadki. Witam Panią, czy wszystko w porządku? A co to Pani mutację przychodzi? Ale przecież kobiety nie przychodzą mutacji. cię ty jebane potworze! Potwór opluł go zielonym kwasem. win duchu dobrze, że mam chusteczkę. Sam cię wyciągnę z mojej sąsiadki. Po no powrocie do domu zaczął torturować nieznaną istotę. Mów skąd jesteś, jebany upoludzie? poludzie? Wielkie do tym Za dwie minuty przekazują tu moji koledzy i rozpierdają waszą planetę? Kiedy kosmici już zbliżali się do Ziemi, Reitzel rzucił bęgala i obudził się. <grym> Ale miałem kurewski sen, już myślałem, że po mnie.